Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy w kolejnym programie. Jako, że ostatnio przygotowywaliśmy przystawkę, to teraz obiecany drugi etap naszego trzydaniowego obiadku, czyli zupka. Tak. Przedstawię dzisiaj dla Państwa przepis na bardzo dobrą tajską zupę z ananasa i marchewki. Przepis bardzo prosty, zupka bardzo zdrowa i zawierająca ogromną ilość witamin. Do przygotowania takiej zupy potrzebujemy jedną sztukę świeżego ananasa, jedną marchewkę, taką w miarę dużą, sok pomarańczowy oczywiście również, słodki sos chili, syrop klonowy, pieprz biały. To od czego zaczynamy? Obieramy ananasa oczywiście, wykrawamy z ananasa środek, bo wiadomo w ananasie środek jest niejadalny. I to jest wyjaśnienie dla wszystkich tych z Państwa, którzy zastanawiamy Zastanawiali się, dlaczego ananas z puszki ma po środku taką dziurkę, prawda? Marchewkę również obieramy, kroimy w drobną kosteczkę i wszystko wrzucamy do garczka, w którym mamy już sok pomarańczowy. Ilość zupy zależy od tego, ile soku po prostu sobie wlejemy. No trzeba pamiętać o tym, że ananas również puści sok i, i marchewka również puści no, tak, sok. No y, tak umownie. Ile tego soku? Pół litra. Pół litra spokojnie wystarczy, jeżeli będziemy mieli pół litra, no to będziemy mogli przygotować zupę dla czterech osób przykładowo. Ananasa kroimy w bardzo drobną kostkę, wrzucamy do soku pomarańczowego, w którym już mamy marchewkę. Wszystko razem blenderujemy, stawiamy napalnik, oczywiście zagotowujemy i doprawiamy słodkim sosem chili, syropem klonowym, oczywiście i pieprzem białym. Wszystko razem blenderujemy, I jeszcze raz. I właściwie naszą zupę mamy gotową. Bardzo dobrym dodatkiem do tej zupy są kluseczki z łososia. Żeby przyrządzić takie kluseczki potrzebujemy świeżego łososia, bez skóry, kolendry świeżą, biały pieprz, pora. I co robimy z tymi składnikami? Łososia tniemy na bardzo drobne kawałki, siekamy kolendrę i pora, wszystko razem blenderujemy na bardzo gładką masę. Z tej masy mokrą łyżeczką formujemy kuleczki wielkości centymetra do półtora centymetra i wrzucamy na wrzącą wodę do momentu, aż nasze kuleczki wypłyną na wierzch, zetną się ładnie i będą scalone. I później na nasz talerzyk wykładamy kluseczki i zalewamy wszystko gorącą, gęstą zupką. Tak. I jeżeli jeszcze nie zapisali Państwo składników potrzebnych do przygotowania dzisiejszej zupki, teraz jest odpowiedni moment, żeby wyciągnąć karteczki i długopisy, podaję jeszcze raz. Do przygotowania naszej pysznej tajskiej zupki potrzebujemy jedną sztukę ananasa, jedną dość dużą marchew, litrowy karton soku pomarańczowego, słodki sos chili, syrop klonowy oraz biały pieprz. Jeżeli chodzi o nasze kluseczki, które stanowią świetny dodatek do zupy, potrzebujemy świeżego łososia bez skórki, kolendrę, biały pieprz i odrobinę pora. Kuchnia tajska, której przedstawicielką jest oczywiście nasza dzisiejsza zupa, powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych i najbardziej oryginalnych kuchni świata. Na przestrzeni wieków kształtowała się pod wyraźnym wpływem kuchni chińskiej z północy i kuchni indyjskiej z zachodu. Choć pod wieloma względami bliższa jest tej pierwszej, Wpływy kuchni indyjskiej są równie wyraźne. Przykładem może być częstsze niż w Chinach stosowanie przyprawy kary. Mimo wyraźnych wpływów z zewnątrz, oryginalność tajskiej kuchni wynika jednak głównie ze stosowanych przez Tajów własnych oryginalnych składników. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest mleko kokosowe. Choć w świecie zachodnim najlepiej znaną i najbardziej popularną kuchnią azjatycką pozostaje kuchnia Chin, o której mówiliśmy już w jednym z wcześniejszych programów, w ostatnim okresie kuchnia tajska, podobnie jak kuchnia japońska, zdobywa znaczną popularność w Europie, co zawdzięcza oryginalnym walorom smakowym wszystkich dań. Prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalnym daniem tajskim na świecie jest słynna, ostro kwaśna zupa z krewetek i grzybów Tom Yam niekiedy z dodatkiem mleka kokosowego. Różnorodność potraw może przyprawić o zawrót głowy. Widać tu wpływy kuchni chińskiej, jak już wcześniej mówiliśmy, hinduskiej, muzułmańskiej, a nawet i europejskiej. Poza tym Tajowie doskonale czują się w kuchni i wymyślają własne, oryginalne przepisy. W zależności od regionu kuchnia tajska różni się pomiędzy sobą. Mieszkańcy północy wolą kleisty ryż i mniej ostre przyprawy. Część północno-wschodnia preferuje natomiast ostre dania przyprawione chili, a na południu do wielu potraw dodaje się mleko kokosowe, które łagodzi ostry smak przypraw. W kuchni tajskiej wykorzystuje się często ryby, owoce morza, wołowinę, drób, a nawet koniki polne. Podstawowym składnikiem jest oczywiście ryż, który traktowany jest w Tajlandii tak jak u nas chleb lub ziemniaki. Podaje się go zawsze na gorąco. W tamtejszej sztuce kulinarnej bardzo istotne jest to, w jaki sposób łączy się poszczególne dania. Ma to ścisły związek ze sztuką łączenia pięciu smaków faśnego, ostrego, słodkiego, gorzkiego i słonego. Z tego powodu np. smażony kurczak z chili powinien być serwowany z zupą z dyni z kawałkami gotowanej wieprzowiny. Pamiętać należy, że kuchnia tajska jest z reguły dość pikantna. Nawet danie łagodne mogą być dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Poszczególne smaki w tej kuchni uzyskuje się za pomocą odpowiednich składników. Słodki to trzcina cukrowa lub dojrzały ananas, kwaśny cytryna, niedojrzały owoc mango lub niedojrzały ananas, słony, sól, nampla, czyli sos rybny, a smak gorzki za pomocą mara, czyli takiego właśnie gorzkiego ogórka, a jeżeli chodzi o smak ostry tutaj mamy oczywiście chili i paprykę. Charakterystyczne jest również to, że w przepisach kuchni tajskiej nie przywiązuje się wagi do dokładnych ilości dodawanych składników. Kucharze mają tu dużą dowolność. Ta swoboda wymaga jednak ogromnego doświadczenia. W kuchni tajskiej poza chili, kolendrą i bazylią używa się przypraw u nas praktycznie nieznanych, takich jak m.in. trawa cytrynowa, która nadaje potrawie delikatnie cytrusowy smak i zapach kafir, który jest kuzynem cytryny o charakterystycznej zielonej, pomarszczonej skórce i galangal, czyli tajski odpowiednik imbiru, w smaku troszeczkę mniej intensywny, o lekkim, delikatnym, pieprzowym zapachu. W Tajlandii jada się mało, ale za to często. Sześć posiłków dziennie to norma. Wszystkie dania podawane są na stół jednocześnie. W lokalach goście często mają swoje własne alkohole, a na butelkach można zauważyć zaznaczoną objętość, jaką pozostawili po ostatniej wizycie. Tajowie do jedzenia nie używają pałeczek, tylko łyżkę i widelec. Nóż jest właściwie tutaj zbędny, ponieważ dania są tak rozrobnione, że nie wymagają dodatkowego krojenia. Żeby nie popełnić faux pas, potrawę nabiera się widelcem na łyżkę. Jedzenie bezpośrednio z widelca w Tajlandii uważa się za prostactwo. Jeżeli więc chcą Państwo zakosztować troszeczkę egzotyki, ale właśnie w takim wydaniu bardzo mocno fusion, to kuchnia tajska i nasza dzisiejsza zupka będzie doskonałym sposobem. Jak zwykle wraz z naszym zaprzyjaźnionym szefem kuchni życzymy smacznego, do usłyszenia. Była to audycja Fuzja Smaków, na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.